4, 24 i 20. 20. Zdrowaś nie Mario Łaski na to można mówić Oczywiście znaczy, mi można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni. Cześć, nazywam się Kuba Krzemiński, a wysłuchacie Postkultury. Na początku chciałbym przeprosić za brak odcinka w ostatnim tygodniu i zlekanie z tym, który słuchacie teraz, ale jest to, jakby to ładnie powiedzieć, nie z mojej winy, także jeszcze raz przepraszam i mam nadzieję, że to się nie powtórzy, ale nie mogę nic obiecać, no bo mieszkam na wsi i cały czas jest nadmiar roboty, także nie mam czasu nawet dla siebie, także sami chyba rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? No dobrze, zacznijmy od samego początku. O czym dzisiaj będę mówił? W dzisiejszym odcinku chciałbym przybliżyć Wam temat komiksów internetowych o postapokaliptycznym klimacie. Na początku zacznijmy od pierwszego, który znalazłem i przeczytałem jakiś czas temu, czyli Gone with the Blast Way. Jest to komiks internetowy, który opowiada o grupie... Czerwonych, albo nie, inaczej. Bohaterami tego komiksu są czerwoni. Głównymi bohaterami, którzy są, jakby to powiedzieć, na pierwszym planie tego komiksu, jest snajper oraz miotacz. Skąd się wzięły te nazwy? Najprawdopodobniej z tego, jaką rolę pełnią w tej armii. I jak można pokrótce opisać ten komiks? Grafika jest dosyć ładna, humor jaki możemy z tym... W komiksie odnaleźć jest taki bardzo sprecyzowany dla osób, które siedzą w klimatach postapokaliptycznych. W komiksie możemy znaleźć również wiele odnośników do gier FPS. O co chodzi z tymi frakcjami, czerwoni i tak dalej. No to już tłumaczę. I w zniszczo z tym zniszczonym mieście znalazły się trzy armie: Niebieska, żółta i czerwona. Skąd się tam wzięły? Nie bardzo wiadomo. Ale walczą o jakieś pływy i chcą się wydostać. Jedni myślą, że drudzy wiedzą jak wyjść i tak dalej. Gdy pewnego razu nasi bohaterowie zostają złapani przez armię żółtych, ci chcą za wszelką cenę się dowiedzieć, w jaki sposób wydostać się z tego miasta. W jednym z pierwszych odcinków snajper i miotacz idą przez zniszczone miasto, nie bardzo wiedząc dokąd zmierzają, ale idą i miotacz cały czas ma nadzieję, że dojdą do końca miasta. Ale sami musicie to przeczytać. Tutaj za bardzo nie ma co do opowiadania, no bo... Spoilerowałbym, a no, nie chciałbym tego, prawda? Dlatego, no, po prostu polecę Wam do przeczytania Gone with the Blast Wave i wejdźcie na stronę Blast albo po prostu wpiszcie na Google Gone with the Blast Wave i poczytajcie sobie. Pod odcinkiem będzie link do tej strony. Innym komiksem jest Romantically Apocalyptic. Jest to komiks opowiadający o Hmm, jakby to ładnie powiedzieć, o kapitan Z i jej armii, którzy przechodzą przez y, zniszczone miasto, szukają jakoś urozmaicając sobie czas. Hmm, głównym bohaterem jest, można by powiedzieć, właśnie kapitan Z, i jest to na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, mężczyzna, człowiek, ubrany w jakiś taki mundur. Na twarzy wszyscy mają maski przeciwgazowe. Gdy pierwszy raz popatrzymy na kapitana Z, nie możemy za bardzo się dowiedzieć, czy to mężczyzna, czy to kobieta. Dopiero później się dowiadujemy, UWAGA SPOILER! że to kobieta. Między członkami tej armii, czyli między pilotem a Snipim, możemy się domyśleć, że chodzi o snajpera, dochodzi do walki o, o serce kapitana. Ulubionym przedmiotem, który należy do... Kapitan Z jest kubek z czerwonym serduszkiem. Nie rozstaje się z nim. Grafika jest naprawdę bardzo ładna i no, jakby to powiedzieć, czasami można się zastanawiać, czy to są zdjęcia, czy po prostu ktoś tak ładnie maluje. Prawdę powiedziawszy, nie zagłębiałem się w to, także no, jeżeli byście chcieli coś więcej poczytać, no to zachęcam. Całość jest bardzo ciekawie zrobiona i fabuła jest naprawdę wciągająca. Postać Kapitan Z jest takim typem bohatera, który zaraz po poznaniu chwyta za serce i pragnie, abyśmy razem z nim szli przez zniszczone miasto i poznawali wszystkich mieszkańców. Czyli w większości szkielety tej mutanty. Ale nie tylko. O tym się dowiecie czytając Roman Kali Link będzie pod odcinkiem na stronie. tak. Trzecim i ostatnim komiksem, który dzisiaj omówię jest Armageddon Omatic, czyli polski komiks opowiadający o dwóch żołnierzach stawiających czoła osobliwym problemom postnuklearnej rzeczywistości. Jest to komiks, który powstał w 2006 roku i jest wydawany przez Submarine.pl. Jak się dowiadujemy w jednym z pierwszych odcinków, wojny przeżyły trzy rzeczy. Parę tysięcy ludzi, karaluchy i lingi, czyli papierosy komiksie odnajdujemy bardzo dużo odniesień do Fallouta, do różnych gier RPG i nie tylko. Ten komiks bardzo dużo ma w sobie polskiej popkultury i to widać na, no po prostu podczas czytania. Jest dużo takich odniesień do polskich polityków i tak dalej. Komiks bardzo przyjemnie się czyta, bez większych problemów przebrnąłem przez wszystkie odcinki w ciągu chyba godzinki, półtorej. Przy okazji jeszcze robiąc coś tam w tle, tak po prostu pykałem, pyk, pyk. Wszystkich odcinków jest 45, ale bardzo dużo przyjemnych wspomnień pozostawi w mojej głowie, także polecam wam. Postać Polona i Rada jest takimi typowymi Polakami, którzy lubią sobie zrobić jaja na przykład uderzając młotkiem w niewypał bomby atomowej, także no wiecie, o co chodzi chyba, prawda? Każdy z was lubi sobie czasami stuknąć młotkiem w bombę jądrową prawda? Mm -hmm. Także polecam Wam również ten komiks. Strona to submarine.pl slash aom Link będzie także pod wpisem na stronie, pod odcinkiem i zachęcam do przeczytania. W dzisiejszym odcinku to już chyba tyle na koniec jeszcze. Powiem takie lekkie ogłoszenie parafialne, że Newcast i poskulturę możecie słuchać co tydzień w radiu na fali o godzinie 17. .00. I jeżeli nic się nie zmieni, to tak już chyba zostanie. Nie jestem pewien. Póki co nie będę się bawił w audycję na żywo, bo mam lekki zapierdziel. Tak, dziękuję za wspólnie spędzone kilka minut. Przepraszam, że tak krótko i że taka odległość czasu między odcinkami, ale na pewno się poprawię. Postaram się. Będzie dobrze. Tak. Wysłuchaliście Newcast Newcastu, dokładniej postkultury przed mikrofonem Alduron. Zapraszam na stronę newcast.hdsi.pl oraz na Facebooku do lubienia Newcast. A tymczasem do usłyszenia.